3, 2, 1, 0. Completely unprofessional. Chorobowy. Um, tak, podcast. Dzień dobry, Martina, chacz, bla, bla, bla, bla, tam początek, sobie niech każdy wklei. No, e, tak, to ja od razu zacznę od tego, e, że przejdę do rzeczy. E, doszedłem do wniosku mianowicie, że odcinki Completely Unprofessional muszą mieć jednak tematykę. Zacząłem nagry od nagrywania luźno i do dupy, po czym przeszedłem przez fazę... Co? Ja mówiłem coś? Nie, bo ja chory jestem w ogóle i nie wiem, e, co się dzieje troszeczkę. E, trochę mi tu tak jakoś wata w głowie jest. To ja tylko powiem w skrócie, bo nie stać mnie dziś na zdania złożone wielokrotnie, tym bardziej. Ja powiem w zdaniach prostych, w takim razie, że gdzie będą tematyczne odcinki. Takie tematyczne. Na tematy będę robił. Tak, temat. Moja racja jest racja najmojsza! nawet źle seklikłem, klikłem, bo to przecież nie o to chodziło, tylko o to. Tak, tematyczne odcinki. Dlaczegoż to? No dlatego, że jakoś lepiej się mówi, jak się ma temat, a nie tak się coś baja bez sensu. Jednocześnie pragnąłbym zaznaczyć, że podcast niniejszy słuchany jest najlepiej przed upływem terminu ważności, który możecie przeczytać na zawleczce od granatu, który sobie niniejszym możecie wsadzić w dupę, jak wam się nie podoba to, co mówię. Słowa te kieruję do wszystkich krytyków z komentarzy na stronie www.completelyunprofessional.com. W związku z tym również, że wielu ludzi przechodzi przez testy antydebilowe umieszczone na stronie www.completelyunprofessional.com, polegające na tym, że należy udowodnić, że ma się mózg większy od Homera Simpsona. Co każdy wie, kto przechodził. Niestety wielu debilów wpadło na pomysł, żeby zapytać kolegę, jak należy odpowiedzieć na pytanie, czy masz mózg większy od Homera Simpsona oraz jak masz na imię. Więc jeżeli z pierwszym sobie radzą przy użyciu kolegi również debila, bo kolektywne myślenie tutaj zwiększa ilość inteligencji do poziomu prezerwatywy mniej więcej, o tyle już z podaniem imienia mogą sobie nie poradzić. I tutaj ja mam podejrzenia, że pomagają babcie, bo babcie zawsze pomagają chętnie wnuczkom, niezależnie od tego, jak dużym debilem wnuczek jest. Więc ja tutaj mam gorącą prośbę do babci, żeby babcie zostawiły wnuczka w spokoju i odpieprzyły się od tego podcastu no bo potem ja muszę się męczyć z tymi debilami, yy, no a ja już nie chcę się męczyć z debilami, bo ja już wystarczająco dużo czasu na to poświęcam w życiu. Yy, więc nawet, yy, bo nawet kiedyś porzuciłem, no w sumie nie tak dawno temu, chyba z rok temu, czy więcej, no nie wiem, pracę programisty, która mi dawała satysfakcję oraz pieniądze po to, żeby zadawać się z debilami. Ale, no, niewyjaśnione nie są takie zjawiska w ogóle. No, nie, myślę, że nie ma sensu nawet się o tym zastanawiać. Tutaj zrobię przerwę na beknięcie na stronie ustronne, takie, żeby nie przeszkadzać Nie, to nie było beknięcie. To wychodziło coś z nosa. Dobrze, powracając do rzeczy, ja dzisiaj tematem, jako temat, proponuję y, YouTube. Dobrze. No to jesteśmy w dupie. Tak, jest to oczywiście synonim YouTube, czyli jesteśmy w dupie, właśnie to wyrażenie. Możemy powiedzieć, jesteśmy na YouTubie, albo możemy powiedzieć... No to jesteśmy w dupie. I oba określenia są jak najbardziej poprawne. Dlaczegoż to? No bo... Jest tylko jedna logiczna odpowiedź. Że YouTube to jest serwis dla debili. Nie więcej, nie, tak naprawdę to jest serwis dla każdego. No, czyli serwis dla debili. To logicznie wychodzi, prawda, z tego zdania. Jak dla wszystkich, to dla głupich też, nie? Nie, no dobrze, tak już poważnie mówiąc, no jest YouTube, sobie YouTube. Więc ja chciałem tutaj parę uwag jako bywalec YouTube, jako człowiek, który ma 7 milionów tam odsłuchań, ściągnięć czy czegoś tam na tym YouTube, no myślę, że już mogę y, powiedzieć z pozycji y, eksperta. No bo no dobrze, może to nie jest jakoś tam dużo, może to nie było jakoś tam szczególnie, ale ilu z Was słuchaczy może powiedzieć, że miało więcej niż 7 milionów, 7 do, no milion odsłuchań na YouTube. Nikt. No więc shut up. Shut the fuck up. Thank you very much. Więc e, powiem nawet bardziej. Shut up and listen. Jak ekspert mówi... Proszę szanować ta eksperta, nie wiecie, że w tym teraz świecie obowiązuje religia w ekspertoizm? Ekspertoizm polega na tym, że jak coś mówi ekspert, to trzeba się zamknąć i słuchać, a nie to jakieś podejrzenia, że się ktoś nie zna. W ogóle to jest niedopuszczalne. Ja na przykład ostatnio też zauważyłem, że Karol Darwin jest na przykład ekspert, mimo że żył 150 lat temu, coś publikował, nie miał bladego pojęcia o genetyce, nic nie wiedział o współczesnej nauce właściwie w tamtych czasach, to, no, wiem, z 10% ludzi tfu, 10% tego co wiemy teraz wiedziała nauka na te tematy, o których pisał. No ale no, nieważne, to i tak jest ekspert. Nie, może największe pierdoły opowiadać, wynikające nie ze złej woli czy coś, tylko z braku wiedzy, nie? No więc nic ktoś nikt mu nie zarzuca, że on nie miał łeba na karku. No miał, tylko że gówno wiedział, prawda? Więc eufemistycznie, i yy, no i tego, no, no to no i co, no ale to jest ekspert, nie? Jak coś powiedział, to powiedział, o, oh, to Charles Darwin powiedział. ogólnie to ludzie są trochę głupi tacy. No ale jak już obowiązuje ta wiara ślepa w autorytety, to ja tutaj chciałem skorzystać z niej i będę teraz ja ekspe ekspertem, bo, bo tak. Bo ekspertem się właśnie zostaje poprzez oświadczenie. Nie, tak naprawdę zostaje się ekspertem poprzez domniemanie. Domniemanie eksperc, eksperctwa. Nie? E, czyli ktoś domniemuje, że jest ekspertem, to jest ekspertem i autorytetem. Ergo trzeba słuchać go we wszystkim. Już już końc, skropka. No, oczywiście trzeba mieć krawat, no ale. Zawsze powiedzmy, na YouTube nie ma krawatu. Podnikiem krawat na YouTube to jest gupia morda. No, więc ja mam ten krawat w postaci głupiej mordy, więc przystępuję do wykładu. Chyba już pójdę, nie? Co tu będę tak sam siedział? No to idź. A resztę zapraszamy do posłuchania, więc YouTube. Jest to serwis, jak już tutaj określiłem, na ludzi wszelkich, prawda? I można tam sobie publikować, co się chce, a potem liczyć na to, że ktoś to będzie oglądał. ja chciałem od razu tutaj zdementować pogłoski, jakoby z samego faktu, że już coś publikujesz, e, wynikało, że ktoś to będzie oglądał. Nie będzie, bo to, co publikujesz jest, mówię to jako przyjaciel teraz, długoletni twój do dupy, no. I dlatego nikt tego nie będzie oglądał, bo to, że twoja ciotka się na przykład, powiedziała śmieszne zdanie, które rozumiesz ty oraz część najbliższej twojej rodziny, nie oznacza, że to będzie rozśmieszało wszystkich, prawda? Albo to, że yy, na przykład filmujesz bardzo ciekawe wydarzenie trzęsącą się ręką, taką trzymając małą kamerę, która trzęsie we wszystkie strony, w związku z czym można ewentualnie zauważyć jedną literę tablicy rejestracyjnej y, samochodu, który brał udział w tym ciekawym wypadku, ale tylko jak się zrobi stop klatkę y, dokładnie w trzy czwarte filmu, bo cała reszta jest zamazana. No więc takie rzeczy niestety też nie, nie przyciągną widzów. I teraz dlaczego ludzie publikują? No. Ja nie wiem, dlaczego publikują, ale coś takiego jest człowieku. Ja też nie wiem, dlaczego ja to robiłem wszystko. Nie wiem, bo mi się chce. No, no wiadomo, no, każdy lubi być znany, sławny, lubiany, mieć pieniądze i tak dalej, kobiety, panienki, wszystko, wódkę, ale to nie, nie uzasadnia, dlaczego ludzie e, publikują to, co publikują. Bo jak ktoś chce mieć wódkę, panienki i tak dalej, etc., no to... E, powinien, co tak wynika logicznie, się postarać o to, żeby to było ciekawe dla ludzi, widzów owych, którzy tam bywają i przyjdą może. I żeby oni jeszcze o, wzięli i napisali do swoich kolegów, znajomych, tudzież zmusili kogoś na przykład, jak to w Polsce, bo tutaj się, tutaj nie ma dobro, nie, tu trzeba zmusić na przykład o dzieci w szkole, o... Jeżeli będziesz o lekturze szkolnej, to to już jakaś fajna, nauczycielka jest szansa, że zmusi do oglądania o no ale ale, no ale, wtedy, żeby tak było, to ty musisz to, co zrobisz, robić z myślą o widzach. A tymczasem większość ludzi na YouTube coś publikuje, w ogóle nie zastanawiając się nad tym, że ktoś to będzie oglądał, tylko że to im się podoba. A im się podoba najczęściej dlatego, nie dlatego, że to jest ciekawe, dobre, śmieszne, fajne, tylko dlatego, że oni to zrobili. I tylko dlatego im się to podoba. Bo ja to zrobiłem i dlatego mi się podoba. Więc oczywiście to znów jest debil. No wiem, że to często występuje to słowo w tym odcinku, no ale to co ja na to poradzę? No, że ja sobie taki świat wybrałem, że wielu ludzi zresztą dochodzi, tutaj tak podzielę się spostrzeżeniem i myślą jesienną, że wielu ludzi dochodzi do wniosku, że otaczają ich sami debile. No i nie są daleko od prawdy. Powiedzmy, że mają rację. Tyle, że mogą się mylić, pomyłka dopuszczalna to jest jakaś 5%. Zupy zjedz, gorącej, pomidorowa, przynajmniej dobra. <śmiech> <Ja> się... <śmiech> o kurde, macie. Dobrze, ja muszę kończyć niestety ten wykład, który no, się zaczął się ciekawie, ale nie zostanie dokończony. Bo ja jestem chory dziś, no. Jestem chory na nieznanego, jakiś znowu zarazka, no i tam krążą, krążą, a jak to się charakteryzuje, że głos mi się kończy, męczy mnie strasznie, robię czegokolwiek, nie mogę się skupić i nie mam smaku, zanikł mi smak oraz węch. Nie, węch mi... O, właśnie, to jest dziwne, bo węch mi zanikł, macie tak też, macie, że węch zanika, nie, źle jeszcze, przepraszam, pff, źle, wróć. Węch się wyostrzył właśnie. Wyostrzył się węch. Ja czuję. I dopiero teraz yy, zauważyłem, jak ja bardzo śmierdzę, kiedy się nie umyję kilka dni, bo wcześniej, jako że ja nie mam węchu, w ogóle, yy, znaczy mało co czuję. Musi bardzo coś być, czuć. przez papierochę strasznie czuję. Mam taki zawsze węch, normalnie mam taki, że z yy, rzeczy przyjemnych, które nie mają silnego zapachu, w ogóle nie czuję. Na przykład róże. No jakieś mówi: o róże pachną, nie, nie, jakie róże, ja nic nie czuję. I dopiero muszę wejść do tych róż, w sam środek jakiegoś pola uprawnego róż, gdzie taki wielki krzak z olbrzymią różą stoi i wsadzić tam łeb w ten krzak, żeby o róże, no i wtedy poczuję mniej więcej. Tak, że ludzie ze mnie śmieją, no i mam rację właściwie. No ale to też jest plus, bo czasem ogólnie mniej czuję. Natomiast jak są złe zapachy, że wymienię tutaj przykładowo, hmm, ja wiem, stara, stara kobieta na przykład, gówno albo e, ocet albo papieros szczególnie, to, to czuję, czuję dobrze niestety, znaczy silno to czuję. Może dlatego, że to śmierdzi szczególnie intensywnie i się przebija przez mój stłumiony węch, a może dlatego, że po prostu mam węch selektywny, niestety. To jest bardzo nieprzyjemna cecha. Aczkolwiek jest przyjemna z drugiej strony, bo na przykład, jak już wspomina, mogę się długo nie myć i mi to w ogóle nie przeszkadza. W ogóle. Co więcej powiem, mogę puścić siarczystego, tak zwanego, o, takiego i też w ogóle... Nie no, to, to się czuje, bo tego się nie da nie czuć. To nawet człowiek bez nosa poczuje. To czuje się w ogóle, jak się puści takie porządne takie... Uu, to wtedy czuje się... Już nawet naprawdę nie potrzeba nosa, bo wszystkim się to czuje. To się nawet końcówką włosa czuje, jak to śmierdzi. Takie są czasami. A jak ktoś w ogóle nie czuje, bo nie ma też włosów, jest łysy i nie ma węchu ani nosa, łysy człowiek bez nosa, Wtedy ten człowiek y, może y, no, spostrzec to zjawisko drogą wizualną, ale do tego wymagana jest zapalniczka. Spodaję instrukcję. Y, układamy się na plecach, kiedy nadciąga ochota, żeby wypuścić. to. Y, podnosimy odnóża dolne w górę. Tutaj jest zaskoczenie, bo to dolne przecież odnóża, ale leżąc na plecach jest to wykonalne. Próbowałem, to wiem. Podnosimy, podnosimy i y, prawą ręką, lub jeżeli kto, kto reworęczny, może być lewą, może, to symetria tutaj obowiązy, zapalamy zapalniczkę. Można użyć zapałeczki i to nawet może być lepsze. No, wszystko jedno, zapalniczkę. Są też takie specjalne zapalniczki do tych rzeczy. Ale wiem, mogłoby być dobrym pomysłem użycie tak zwanej zażygałki. Zażygałka jest to zapalarka taka iskrowa najczęściej, ale czasem z płomieniem ja mówię o takiej z płomieniem tutaj do pieca kuchennego produkcji radzieckiej albo rosyjskiej. Dlatego, że to zażygać, to znaczy zapalać. Więc zażygałką można użyć. Bardzo dobre jest to urządzenie z takim długim na końcu fiutem z którego wychodzi ogień. To jest techniczne określenie fiut. Chyba, nie wiem, no bo mi się coś pomyliło. Ta rura taka. No Załóżmy umownie, no można to nazwać fiutem. Umowność tutaj jest pełna, dowolność, wolny wolne, wolne podcast, wszystko można gadać. No i, więc z fiuta wychodzi płomień. Więc czego byś nie użył? Ważne, żeby na końcu była jakaś iskra płomień coś. Więc przykładasz ją do wylotu dupy i Zapalasz. Jednocześnie w tym samym dokładnie momencie robisz tak. No, albo to. To drugie jest zdecydowanie lepsze. Chodzi o to, żeby dźwięk był jak najniższy e, i strumień był jak najbardziej gwałtowny. No i wtedy e, doznajemy ciekawych wrażeń w, w serii światło. Dźwięk. E, bo dźwięk to, dźwięk to już jest swoją prawda? Ten, ten. Ale tutaj mamy jeszcze światło. Więc światło na ogół jest niebieskie. Co dziwne jest yy, i na pewno może to wyjaśnić jakiś chemik, yy, gdyby na lekcjach chemii robiono coś ciekawego dla odmiany, a nie uczyli się, co się z czym tam łączy i potem tam notowano to. Zresztą tak. Ja nie widziałem tego eksperymentu nigdy na lekcjach chemii. Ja myślę, że można by napisać do ministra jednego z drugim żeby z żądaniem wprowadzenia tego do szkół, eksperymentu. Jest to eksperyment z metanem, jak najbardziej pasuje do lekcji chemii. Jest też łatwy do zorganizowania, jest tani, nie wymaga się wielu e, przyrządów. E, myślę, że biurko nauczyciela w szkole może wystarczyć e, w zupełności do tego, żeby zademonstrować reakcję metanu z tlenem. E, no, yy, tak, I, i nie widzę tutaj problemu, no wiem, że, że nauczyciel musiałby być troszkę taki giętki bardziej, no nie może być jakiś stary, który już nie jest w stanie się położyć na plecach czy coś, ale yy, no co cóż, można zawsze wypieprzyć z roboty i zatrudnić młodego, co wszystkim na dobre wyjdzie, tak, to, to taka dygresja była, dobrze, nie wiem nawet skąd się wzięła, e, coś, nie, aż, nie, Ej, no co jest, no. no. Więc, y, tak więc YouTube. YouTube. YouTube składa się więc też z widzów i z tych, którzy tam coś publikują. No. Widzowie z kolei dzielą się na tych, którzy uważają cię za kretyna oraz tych, którzy uważają cię za kretyna i o tym piszą. No. Różnica jest taka, że pierwsi o tym nie piszą, a drudzy o tym piszą w komentarzach. No i ponieważ jest anonimowość, jak tutaj po jedno z praw Martina ogłosi, anonimowość przyciąga debilów. No i anonimowość właśnie powoduje, że na YouTube, że to tam zbiegają się prawda, wszyscy, najwięksi debile świata. I są tam też debile międzynarodowi. Ale zakładam, że publikujemy coś tylko w jednym tutaj zaściankowym lokalnym języku województwa polska i możemy sobie więc się ograniczyć. No niestety akurat to województwo jest no, znane z tego, że tu szczególnie intensywnie występuje zjawisko debilizmu. No nie żeby gdzie indziej nie było, bo też jest tutaj po prostu intensywniejsze. No wiecie, tak jak jeden ma bąk bardziej śmierdzący, drugi mniej. No to w jednym kraju jest więcej głupich, w innym mniej. No i tu jest akurat więcej. No ale to nie szkodzi też, bo też jest przez to śmieszniej, bo wszystko ma swoje plusy. Nawet najgorszy minus ma swojego plusa. Ma tego plusa na przykład tutaj to, że taki, że można się pośmiać. No i jak można podzielić kretynów, przepraszam bardzo, ludzi, którzy piszą, że jesteś kretynem, można podzielić ich oczywiście, sklasyfikować pod względem tego, co piszą, Nie. Albo inaczej, dlaczego uważałem, że jesteś kretynem? Znaczy tak naprawdę to nie musi być dosłowny kretyn. Mogą powiedzieć, że jesteś Żydem i tak też można ich sklasyfikować. Na podstawie tego, czy uważałem, że jesteś Żydem, czy jesteś zdrajcą narodowym, czy jesteś niepatriotą, czy jesteś kretynem, debilem, głupkiem, czy jesteś też żenujący oraz czy żal. Ostatnia kategoria nabiera szczególnie znaczenia w tych czasach, bo że żal to jest takie ogólne określenie, które znaczy wszystko. No, można powiedzieć pod wszystkim żal i już kropka. Pod wszystkim absolutnie. Rzecz nie wiem czy zauważyliście jak dobrze to słowo pasuje do określenia w ogóle wszystkiego. Włączasz telewizję, oglądasz film, żal i wyłączasz. E, włączasz obrady Sejmu, żal, wyłączasz. No, słuchasz premiera Tuska jak mówi o tym, że trzeba wszystkich zamknąć z powodu dopalaczy my żal, wyłączasz. To zawsze pasuje no. Ale nawet, ja co powiem więcej, może być żal podwójny. Nie? że ktoś ogląda pana Tuska mówi żal wyłącza a potem ktoś patrzy, siedzi koło niego mówi do niego żal i go wyrzuca z domu a potem ja mówię o tym wszystkim żal i komentuję to w podcaście o którym ty powiesz zapewne że to żal <taki> takie <taki> zabawne prawda <taki> zbitka prawda? co ja to mówiłem niech mi ktoś przypomni moja racja jest racja a ja, dziękuję bardzo, już to przypomniałem tak, więc ja mówiłem o tym, że się tym w ogóle nie przejmuj, bo to jest normalne, naturalne zjawisko w tych czasach. I kontynuuj publikowanie filmów ze swoim ciotką, albo z psem, albo coś tam przyjdzie do głowy. Ja naprawdę, to, to już są filmy zaawansowane, to o czym ja mówię. Większość ludzi publikuje filmy będące kopią innych filmów, czyli po prostu zerżną coś skądś i publikują, mówią, że to ich Albo publikują teledysk, który zerżnęli skądś. Niektórzy, no że to już jest tak trochę sporo właśnie yy, zerżną coś, dodadzą jakiś coś i to publikują. To już jest plusik jakiś, bo to jest jakaś wartość dodana. Na przykład yy, zerżną piosenkę, którą ktoś nagrał, dorobią do tego teledysk, który polega na tym, że przewijają się napisy w półko, nie? Publikują i jest. No. Albo mogą coś tam nagrać, i do tego jakąś ścieżkę dźwiękową puszczają, jakąś zerżniętą piosenkę. No i też jest. Można nagrać cokolwiek: kwiatka, filmować niebo przez 3 minuty, i już potem dorobić jakiś znany i lubiany teledysk, zerżnąć i jest. No więc wszyscy wszystko zżynają i rżną elegancko siebie nawzajem. A ja naprawdę rżną tych, którym się coś udało już i wyszło wcześniej. Więc masz być zawsze rżniętym, albo dającym się rżnąć. I to jest twój wybór w życiu. Czy być tym z przodu, czy być tym z tyłu. no I to jest dosyć trudne, bo tak naprawdę yy, no chwałą dla ciebie i chlubą twoim jest to, że ktoś cię rżnie. Yy, <śmiech> wiem, że to takie dziwne. Więc dlatego chyba większość ludzi woli rżnąć, a nie być rżniętym. Więc większość ludzi jest z tyłu. No a ty, jeżeli chcesz być kreatywnym, tworzyć, coś wymyślać, publikować, no to będziesz rżnięty. Przygotuj się na to, kubo odpowiednią maść i czekaj, aż pojawią się pierwsi rżnący. No i tak mniej więcej możemy tutaj uciąć temat urnąć temat YouTube'a yy, i zakończyć ten odcinek, który, mam wrażenie, udał się nieprzeciętnie, ponieważ Complete Unprofessional jest to podcast rozrywkowy i tu doszedłem do wniosku, że, że dupa. Ja często dochodzę do tego wniosku, ale yy, obecna dupa dotyczy tego mo mojego założenia, że Complete Unprofessional powinien być... Yy, Wiedziałem, że ten facet że się po prostu nie wie, kiedy się zamknąć. Zawsze będzie śpiewał wtedy, jak ja zaczynam i coś ciekawego. No to śpiewaj już. od Dobra, nie będziesz tu będzie śpiewał. Nie będzie tutaj. Człowiek pluł nam w twarz, dzieci nam tłumanił i rżnął nas przez YouTube. Dobra. To ja chciałem tutaj wyjaśnić, że miałem założenie tutaj początkowe, że kompletnie proszę, to co takie moje gadanie, bla, bla, bla, bla, bla. Nie, ale to bla bla bla to nie wychodzi aż tak dobrze. Naprawdę to ja nie umiem ocenić, bo ja musiałbym być kimś innym, a ja nie mogę być kimś innym, bo jestem sobą. I to jest też minus taki, i tragedia, i latanie za wiatrem, i ogólnie powód do depresji, i podżynania sobie gardła oraz żył co mianowicie, no to, że nigdy nie jesteś w stanie ocenić siebie samego i swoich własnych produkcji. No, a innym ufać z kolei nie można, no bo to są debile. No. Nie, no wiadomo, nie wszyscy, wiadomo, nie wszyscy, nie. Tu jest ostra selekcja, tym bardziej na Complete Professional, a tu jest selekcja ostra. E, przez te pytania nie każdy przychodzi na coraz więcej. No i teraz skąd ja mam mieć pewność, że ktoś, kto mi coś mówi, jest mądry albo głupi, nie wiadomo, nigdy. Dobrze, więc ja stwierdziłem, że muszę się trochę kierować tym, co mi się podoba, a nie tylko co się innym podoba, Mimo to pułapka, ale pff, what, what the hell, <śmiech> nie mam innego wyjścia. A mi się podoba bardziej, kiedy jednak mówię na jakiś temat, tak jak dziś był temat, a nie tak sobie bla bla bla bla, więc nie będę tyle, włączam mikrofon i od razu gadam. Teraz będę robił tak, że włączam mikrofon, wymyślam temat w, zanim... Zacznie się, skończy się czołówka, i będę musiała mówić, i dopiero mówię na ten temat. Tak. To ja zapraszam teraz na kolejny odcinek poezji. Państwa zapraszam serdecznie. Poezja z Bereźna. Wiersz pochodzi z Tomika, chrząsz w ogrodzie bzyka. Czyta, Gniewomir, cieć. Pominam dni, kiedy słyszałem strumyka szum i wiatru łkanie, śmiech dzieci oraz radość dziadka, kiedy mu raz na miesiąc stanie. Widziałem burzy mrok ponury, widziałem nieba błękit w maju oraz gołębie, które z góry na głowy filuternie srają. Nie widzę i nie słyszę Oczy zmęczone mgłą zachodzą Uszy ogłuchły A pośladki Pościel mą bezustannie Smrodzą Dziś jestem chory W łożu leżę I będę jeść Bez smaku zupę Aż białe krwinki Jak rycerze dzielnie zarazką dadzą w dupę Marsz triumfalny, który właśnie się zaczął z opery Aida, przypominam tym, co nic nie wiedzą za bardzo w ogóle, albo no przynajmniej na operach się nie znają, no przypominam, że oznacza on końcówkę, końcówkę dzisiejszego odcinka, która rozpoczęła się właśnie ta końcówka. Odcinek się kończy. No. I tutaj yy, jak chciałem yy, zauważyć, że yy, to prawdziwy był ten wiersz, bo ja właśnie jestem chory i się mniej więcej tak czuję, jak to było powiedziane, nie zwalnia mnie z obowiązku, który sam na siebie nałożyłem, żeby dokończyć ten odcinek. I yy, to ja tak technicznie rzucę, że najlepiej słucha się odcinków completely professional, jadąc w tramwaju albo autobusie yy, i słuchając przez otwarzać mp3. To tutaj wrócę do takiego starego, dobrego pomysłu podcastów właśnie, że to miały po to służyć te wszystkie wasze pod odtwarzaczem mp3. No wszyscy mają już te odtwarzacze i mało kto ich umie używać, w pełni użyć. Więc użycie odtwarzacza mp3 do tego, żeby sobie zgrać ten odcinek e, przy użyciu programu, do tego specjalnie napisanego polecam Polcaster. Bardzo wygodnie z nim się żyje. Bierzesz sobie program, ustawiasz sobie, żeby ci ściągał sam automatycznie nowe odcinki kompletnie Professional i się same ściągają. Więcej się mogą same kopiować na twój odtwarzacz, tylko podłączasz co jakiś czas, wyciągasz, podłączasz, wyciągasz, cały czas są. Zrób to, no rób to, a nie do jak głupi przez stronę, tylko przychodzisz i klik, klik, klik. Z drugiej strony przychodzenie na stronę ma swoje plusy, gdyż tam się pojawiają cyklicznie komiksy. O, zapomniałem wymyślić scenariusz komiksu nowego. To ja tutaj spróbuję, o ile dam radę jeszcze o jak dzisiaj gadam, a gardło mnie boli, no i boli mnie, oj mnie boli gardło, a zabiję ich wszystkich, powiedziała Bia Krwinka o zarazkach tak Pora też już na to, żeby napisać jakąś piosenkę, nową, bo kilka no i ja je sobie piszę ale yy, przyłapało mnie właśnie teraz choróbsko i tak dalej. No więc sezon, niestety, nowy sezon. Następnych piosenek, o których się już przyłożę, a nie tak się skopa będę, to wezmę i, i kiedy indziej, w ogóle. Nie, nie jest tak do dupy trochę jak ta jesień przyszła, bo tak zima. Nie, to ta choroba mi tak mówi. To jest. To wszystko. To... I to jest kurwa skandal oburzający. Przeniekląć tutaj. Bo też... Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Właśnie tak, a propos, chciałem pozdrowić wszystkich tutaj. Czajniki, tak zwane. Jak to się mówi w społeczności CB Radio, którzy siedzą i słuchają. Jeden słucha. W ogóle ja mam ciągle wrażenie, że ktoś mnie słucha. Podsłuchują mnie, tu słucha. Ja sobie gadam do tej gąbki, do tej mikrofonicznej gąbki. Gadam, gadam. I ciągle mam wrażenie, że ktoś tego słucha. Nie wiem kto. Nie wiem, skąd mam Nie piszą. Nie wiem, ja wiadomo. Ale że ktoś podsumuje, coś się dzieje. nie. dużo ludzi ma takie, taką chorobę, powiedzmy, polegającą na tym, że myślą, że wszyscy słucha, coś tu chodzi, coś nie. No i. No i. No nie wiem, może w niektórych przypadkach to jest uzasadnione. Więc mam wrażenie, powiem, podzielę się, tym, że, że ktoś mnie słucha. Ale to nie, ja, ja tu poważnie mówiłem z tym polecaniem, bo to jaki to sens jest? Jaki to sens jest tworzyć? Pisać poezję, nagrywać, zbierać podkład. nagrywać ten podkład, nawiasem mówiąc się tu pochwalę, to ja ten podkład zagrałem. Ja ci go zagrał na pianinku do poezji z Bereźnej. No ale głosu lektorskiego użyczyły dwie inne osoby zupełnie, które podziękowania. Znaczy nie powiem im kto, bo oni woleli się nie ujawniać za bardzo. Się wcale im nie dziwię, biorąc pod uwagę w jakim projekcie uczestniczą, ale myślę, że im się spodoba prywatnie, bo oczywiście oficjalnie wyprą się wszystkie. Ja się też wypieram, mnie tu nie ma. No to jeszcze zdradzę, ponieważ jestem niedysponowany i nie wiem, co mówię. Więc potem, zanim będę żałował, to ja zdradzę, że przygotowuję sobie nowy projekt. No, czy tego typu, no nie, nie taki jak poezja z Beraźna, ale coś tego typu już bardziej. Bo stwierdziłem, że jednak rzeczy trochę przygotowane, których się improwizuje ale lekką, gdzieś tam tego, to najlepszy jednak efekt przynoszą, a nie takie samo gadanie bez tematu, jednak lepsze gadanie z tematem. I w ramach tematu improwizowane pane, proszę pana, dobrze, to... F, tak, teraz, to ja pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam wszystkich. Aha, no i co chcę? Jeszcze was chciałbym zgwałcić, Y, oczywiście w, używając tutaj porównania, no nie dosłownie, proszę pana, bo ja jestem rżniętym, że przypomnę, a nie rżnącym, więc jako ten, którego rżnie się, przypomnę tutaj o obowiązku, który ma każdy, kto słucha i mu się podoba, obowiązku polegającego na tym, żeby powiedzieć innym znajomym, którym dobrze życzysz, że y, jest taki coś com. A jak nie potrafisz pamiętać nazwy i domeny, no to jest prostszy na adres podcast przez c.nieprofesjonalny.com. Podcast nieprofesjonalny.com. A koniec opcji. To dobranoc, wszystkim życzę. Pa.